I wtedy nadajdzie koniec. To poselstwo ma tytuł ignoruj to na własną szkodę. To jest pierwszy z serii czterech następujących po sobie wykładów. Generalny tytuł całej serii brzmi I wtedy nadajdzie koniec co jest wzięte z ostatnich y, słów Mateusza 24, werset 14. Werset biblijny, do którego będziemy się zwracać w następnych y, fragmentach tego wykładu. Tytuł tej pierwszej części serii brzmi Zignoruj to na własną szkodę, zgubę. Co masz ignorować na własną zgubę? Biblijne proroctwo. Kiedy mówię o biblijnym proroctwie, nie mówię o darze proroctwa, za które dziękuję Bogu i wierzę w Niego, ale mówię o proroctwach, które są zapisane w Piśmie. Myślę, że jest smutna tendencja dzisiaj w wielu bożych ludziach, aby nie zwracać wystarczającej uwagi na proroctwa Biblii. Zasadniczo chrześcijanie są podzieleni na dwie y, kategorie. Obozy. Jeden mały obóz to są ludzie fanatyczni odnośnie proroctwa są zapracowani, kalkulując daty i mówiąc, co dalej się stanie. I na pewno oni się mylą. Nie mogę pomyśleć ani o jednej sytuacji, kiedy taka osoba miała rację. Ale myślę o, ty się, o setkach ludzi, którzy nie mieli racji. Ale co dziwne, oni wciąż to robią. I wciąż ludzie ich słuchają. To jest niesamowite. Dalej, jest generalne ciało Bożych ludzi, którzy myślą, proroctwo jest za trudne, nie rozumiem. Jestem zmęczony słuchając rzeczy, które się dzieją jeszcze się nie stały, więc będę trzymał się od tego tematu z daleka. Będę bezpieczny bez tego. Nie myślę, że będziesz bezpieczny bez tego. Myślę, że jest to część Bożego zaopatrzenia, dla każdego Bożego dziecka, jak powiedziałem, zignorujesz to i zignorujesz na własną szkodę. Chcę rozpocząć to studium, tego tematu, od drugiego listu Piotra, rozdział pierwszy, werset 16. Piotr tutaj mówi o obietnicy przyjścia Pana. To jest powrotu Pana Jezusa Chrystusa osobiście w mocy i chwale, aby ustalić Królestwo na ziemi. Przypuszczam, że to jest w ogóle główny temat całej Biblii. Ktoś, nie ja, policzył że na każde jedno proroctwo o pierwszym przyjściu Jezusa jest około pięć proroctw dotyczących jego drugiego przyjścia. I ci z nas, którzy znają ten temat, będą zgadzać się, wierzę, że każde proroctwo dotyczące jego pierwszego przyjścia zostało wypełnione dokładnie. Dla mnie, a ja byłem logikiem, zanim stałem się kaznodzieją, to czasami pomaga. Dla mnie to jest czysta logika. Wierzyć, że proroctwa o jego powtórnym przyjściu wypełnią się tak samo, w taki sam sposób. Jak powiedziałem, temat tego fragmentu to przyjście pana. Teraz w Nowym Testamencie jest specjalne greckie słowo paruzja które prawie wyłącznie, prawie zupełnie wyłącznie zarezerwowane dla przyjścia Pana, aby ustalić swoje królestwo. Teraz Piotr mówi, że on i dwóch innych apostołów miało mały wgląd w to, jak to będzie, kiedy Jezus powróci w chwale. Więc mówi, nie oznajmialiśmy Wam czegoś, co wymyśliliśmy. Nie oznajmialiśmy Wam przyjemnych ideałów albo historii, które wymyśliliśmy, ale, mówi, byliśmy naocznymi świadkami. I dalej opisuje to, co stało się na górze przemienienia, kiedy On i dwóch innych uczniów doświadczyło przemienienia, przemienienia Pana Jezusa i widzieli Go, Jaki będzie w chwale. Jego twarz jak słońce, Jego odzienie jak światłość. I mówi, kiedy mówimy o Jego powrocie chwale i sile, mieliśmy tylko taki mały gląd. Dalej mówi, że nie to, co my wiedzieliśmy jako naoczni świadkowie, nie jest jedynym powodem, dla którego mamy w to wierzyć. Największym autorytetem we wszystkim, co wierzymy, jest Pismo. Nigdy nie odchodź od tego. Jako przykład, pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, Paweł mówi o zmartwychwstaniu. Mówi tak, Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem, został pogrzebany i powstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem. Pierwszy autorytet w zmartwychwstaniu to jest prorockie Pismo. Potem wypisuje li listę ludzi, którzy byli naocznymi świadkami tego. Ostatecznie wliczając to też siebie, ale świadectwo naocznych świadków nie jest na tym samym poziomie, co autorytet Bożego opisanego Słowa. Proroctwa. To jest najwyższy autorytet. I w ten sam sposób tutaj Piotr mówi: My mieliśmy ten wzgląd. My zobaczyliśmy, słyszeliśmy, byliście, byliśmy świadkami, ale mówi: Najbardziej znaczący autorytet, musicie go słuchać, to jest prorockie pismo. Teraz, wprowadza, wprowadzając to, podałem te słowa. Teraz bez wprowadzenia i bez obznajomienia się z tym tematem byłoby trudno wam y, iść za mną w rozumowaniu tego, co ja mówię, więc teraz zacznę od drugiego listu Piotra, pierwszy rozdział, werset 16. I będę czytał do dziewiętnastego wersetu, gdyż nie oznajmiliśmy wam y, bajek. My nie wymyśliliśmy przyjemnych historii. To jest wersja King James, której czyta Brad Prince. Kiedy oznajmiliśmy Wam moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, zauważ słowo przyjście, paruzja, przychodzi znowu w chwale i mocy. Ale byliśmy naocznymi świadkami Jego majestatu. My mieliśmy ten wzgląd, zobaczyliśmy Go, uwielbionego. I dalej opisuje, co się stało na górze przemienienia. Gdyż otrzymał od Boga Ojca chwałę moc, kiedy taki głos doszedł go od majestatu chwały. To jest głos Boga Ojca. A majestat chwały, to jest ta ponadnaturalna chmura, która zstąpiła. To mówi głos, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc nim na Świętej Górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Święta Góra to jest Góra Przemienienia. Teraz dochodzi do, do naprawdę realnego autorytetu dla wiary w to wszystko. Mamy więc słowo prorockie, jeszcze bardziej potwierdzone. A wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wejdzie jutrzenka w waszych serd porana gwiazda. Zauważ, mówi, poza naszym świadectwem, jako naocznych świadków, mamy prorockie pismo. To jest prorockie pismo, które jeszcze bardziej zostało uczynione pewnym i dalej mówi dla nas jako wierzących, lepiej będzie, jeżeli trzymacie się tego pisma. Więc obdzieracie się z czegoś bardzo ważnego, jeżeli nie zwrócicie uwagi na prorockie pisma. Powiedziałbym, jest ogromny błąd i zamieszanie w Kościele dzisiaj i większość dlatego tylko, że jesteśmy nieświadomi podstawowych, prostych prawd, zapowiedzianych w Piśmie odnośnie powrotu Pana. Teraz dlaczego mówi prorockie słowo, jeszcze bardziej potwierdzone? Ja wierzę, że to jest dlatego, że on i inni apostołowie doświadczyli na własne oczy mnóstwa przypadków w życiu i służbie Jezusa, gdzie prorockie pisma Starego Testamentu zostały dokładnie spełnione. Więc jako bieżący Żydzi już wierzyli pisma Starego Testamentu, ale po tym jak byli przez trzy pół roku z Jezusem, widzieli werset, werset po wersecie dokładnie spełniony, prorockie pismo jeszcze bardziej pewne dla nich było. A co uczyniło je jeszcze bardziej pewnym? Przykłady wypełniania się tego proroctwa w służbie i życiu Jezusa. Teraz powrócę do tego tematu i trochę w szczegółach go rozpracujemy za chwilę, ponieważ w Nowym Testamencie mamy wzorzec, jak starotestamentowe proroctwa będą się spełniać. To jest jedyny wzorzec autoryzowany przez Boga, nie ma innego. Dalej, Piotr mówi o tym prorockim Słowie, Lepiej trzymajcie się go jak światła lub lampy, która świeci w ciemnym miejscu. Zastanawiam się, czy zgadzacie się ze mną, że dzisiaj w świecie jesteśmy w ciemnym miejscu. Świat jest pomieszany, niepewny. Ludzie naprawdę nie wiedzą, czego mają oczekiwać. Jest wiele niepokoju i brakuje jakiejkolwiek realnej, jakiegokolwiek przekonania, pewności, więc jesteśmy w ciemnym miejscu. Ale dla nas jako wierzących Jezusa Bóg dał lampę do tego ciemnego miejsca. Co jest tą lampą? Prorockie słowo. Teraz, jeżeli jesteśmy w ciemnym miejscu i Bóg dał nam lampę lub światło i my nie używamy tej lampy, nie możemy na niej się żalić, jeżeli jesteśmy w ciemności. Pozostaniemy w ciemności z naszej własnej winy. To nie jest Boży cel, abyśmy byli w ciemności. Bóg zaopatrzył nas w światło, ale my będziemy stali w ciemności, chyba że zaopatrzymy się w to światło. Co to jest? Prorockie pismo w Bi Boże. Dalej. Piotr podaje bardzo widoczny obraz tego, co się z nami stanie, jeżeli pójdziemy za tym napomnieniem i zwrócimy uwagę na prorockie pismo. Mówi, trzymajcie się go, jak pochodni świecącej w ciemnym miejscu, aż dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Teraz ja muszę podziękować brytyjskiej armii za zrozumienie tego wersetu. Nigdy bym tego nie zrozumiał, ale byłem w armii w 1941 roku na w Bliskim Wschodzie. I musiałem spędzić trzy lata na pustyni Libii, Egiptu i Sudanu. I przez dwa lata mniej więcej żyliśmy według naturalnych świateł, naturalnego światła, słońce w ciągu no dnia, księżyc i gwiazdy w nocy. Często nie mieliśmy w nocy przykrycia. Nie mieliśmy sztucznego światła. Więc gdy się ściemniło, kładliśmy się na piasku i szliśmy spać. A kiedy słońce wstawało, wstawaliśmy i my. Ja dzisiaj tak nie żyję, muszę powiedzieć. Ja z natury nie jestem skowronkiem, ale sobą. Więc... Chodzę do łóżka spać mniej więcej koło północy, ale w tych dniach nie miałem tej, tego wyboru, więc w tych latach coś przeżyłem, co wytłumaczyło mi ten werset. Aż poranna gwiazda wstanie w waszych sercach. Poranna gwiazda to nie jest słońce. Sprawdziłem to bardzo ostrożnie. Z najlepszymi słownikami greckimi. Poranna gwiazda to jest to, co my nazywamy, jeżeli lubisz to, w ogóle tą nazwę, Aurora. To jest planeta. Ja nie jestem astronomem, ale ja rozumiem, że to jest ta sama planeta, która jest też nazywana wieczorną gwiazdą. Albo Wenus. W niektórych porach roku zachodzi na zachodzie tuż za słońcem. Jak poeci to nazywają, gwiazda wieczorna. Bardzo odznaczająca się planeta, jaśniejsza niż inne gwiazdy. Ale w innych porach roku schodzi na wschodzie, tuż przed słońcem. I wtedy nazywana jest poranną gwiazdą. Więc to jest ta sama gwiazda, poranna gwiazda i wieczorna gwiazda. Teraz mogę to zobaczyć w moim umyśle, tak widocznie, tuż przed czasem, kiedy słońce ma wstać na wschodzie horyzont będzie nienaturalnie nagle jasny prawie oświetlony zupełnie i pomyślisz sobie słońce wschodzi ale nieprawda co wschodzi? Poranna gwiazda ale w tym szczególnym czasie jest tak jasno że myślisz, że to jest słońce ale, kiedy poranna gwiazda wstała, wiesz jedną rzecz na pewno. Co się dalej stanie? Słońce zejdzie. I to jest wyjaśnienie tego, co Piotr mówi. Mówi, jeżeli zwrócicie uwagę na prorockie słowo, poranna gwiazda powstanie w waszych sercach. Nie w świecie, ale w waszych sercach. A kiedy poranna gwiazda wstaje w waszych sercach, wierzcie na pewno, że Słońce wstaje. Teraz to nie jest sprawa doktryny lub teologii tylko. To jest wewnętrzne przekonanie, oczekiwanie, podnie podniecenie. Słońce wstaje. I to jest jeden z praktycznych wielkich celów biblijnego proroctwa. Dać nam pewność, że Jezus przychodzi w mocy i chwale, aby rządzić. To nie jest tylko coś, co czytacie w piśmie. To jest prawda, która istnieje w Waszym sercu, która oświetla Wasze serca tak, jak poranna gwiazda oświetla horyzont. I myślę, że jeżeli obiektywnie studiowalibyście Nowy Testament, zorientujecie się, że wszyscy apostołowie i wcześniej wierzący mieli poranną gwiazdę w swoich sercach. Oni wciąż byli podekscytowani faktem, że Jezus powraca. Nie, po, nie ma ani jednego listu, który w jakikolwiek sposób nie wspominałby o przyjściu Pana. Także myślę, jeżeli będziecie, będziecie czytać Nowy Testament, to wszędzie, gdzie odwołuje się do świętości życia jest to połączone z oczekiwaniem przyjścia Pana. Podejdź na chwilę. To jest werset, który Ruth i ja powtarzamy. Tutaj też, chyba kilka razy zrobiliśmy. Pierwszy list do Tesalonicza, rozdział piąty, werset 22 i 23. Często to robimy. To jest dobry przykład, tego, co powiedziałem o wpływie oczekiwania na przyjście Pana. A sam Bóg pokoju niech nas zupełnie poświęci. A cały duch nasz i dusza i ciało niech będą zachowane bezmagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który nas powołał. On też tego dokona. Co dokona? Zachowa naszego ducha, duszę i ciało bez nagany na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Widz widzicie? Widzicie? Odwołanie się do świętości życia połączone jest z oczekiwaniem na powrót Pana. Teraz powiedziałbym, co najmniej tuzin innych fragmentów Nowego Testamentu ma to odwołanie się do świętości, które jest oparte na oczekiwaniu na przyjście Pana. I wielka część służby Pawła jest motywowana. Lisa Tesaloniczan, kto jest moją koroną i chwałą przed Bogiem? Wy jesteście. Was zaprezentuję Jezusowi, kiedy On przyjdzie. To jest rezultat Jego służby w Tesalonice. Moją jakby współtowarzyszącą mi prawdą jest to, że tam, gdzie chrześcijanie nie oczekują przyjścia Pana gorliwie, poziom świętości w Kościele jest poniżej wymaganej przez Nowy Testament. Nie myślę, że ktokolwiek może rzucić wyzwanie temu stwierdzeniu. Wcześniej chrześcijanie Żyli tą motywacją. My potrzebujemy jej tak samo. Teraz ja widzę, jak niektórzy z Was mówią, ale oni oczekiwali przyjścia Pana bardzo szybko, a On nie przyszedł. Więc się mylili. Powiem Wam coś. W świetle rezultatów wolę mylić się tak jak oni i mieć ich rezultaty, aniżeli być w prawdzie, mieć rację, tak jak niektórzy ludzie myślą, że mają rację i mieć ich rezultaty. Jeżeli będziesz osądzał to po owocach. Teraz ja zasugeruję Wam, że to jest nieporozumienie, że on, myśleć, że oni nie mieli racji. I ja spróbuję Wam to szybko wytłumaczyć dlaczego. Ponieważ, jak ja to rozumiem, to jest obszar, nad którym pracowałem w filozofii. Czas jest jedną z tajemnic, w którą jesteśmy zaangażowani. Fizycy i filozofowie spędzili wiele czasu próbując zrozumieć naturę czasu. Ale jak ja rozumiem to, kiedy wierzący umiera, zasypia. To jest biblijne słowo. Jego ciało jest złożone do ziemi. Duch i dusza oddalają się, aby być Panem i z ludźmi Pana i On z obszaru czasu przechodzi do wieczności. Teraz wieczność to nie jest długi, długi czas. To jest kompletnie inny typ istnienia. Gdzie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość nie mają takiego samego znaczenia jak dla nas tutaj. Bóg żyje w wieczności. On mieszka w wieczności. Dla Boga przeszłość, teraźniejszość i przyszłość jest to to samo w obecnym momencie teraz nasze naturalne umysły nie mogą tego w pełni zrozumieć, ale ja to przyjmuję jako fakt. Więc, jak ja to rozumiem, jeżeli oddany wierzący umiera, jego świadoma część, duch i dusza przesuwa się z obszaru czasu do wieczności. I nie ma więcej czasu dla niego aż do czego? Aż do zmartwychwstania. Kiedy Pan powróci, jeżeli chcesz tak to myśleć, to wyobraź sobie mnie jako osobę. Moje fizyczne oczy, jeżeli Pan nie powróci wcześniej, pewnego dnia zamkną się w śmierci. Nic więcej nie zobaczą. Aż do czego? Aż do odnowienia wszystkiego w zmartwychwstaniu. Będę miał. Piękne, nowe oczy, które nigdy nie będą potrzebowały leków ani okularów i tak dalej. A kiedy te oczy otworzę, to co zobaczę? Powiedzcie mi. Jezusa, właśnie. Więc przyjście Pana dla każdego wierzącego nie jest ani chwilę dalej niż czas Twojej śmierci. Potem nie będzie więcej czasu, aż Twoje oczy się otworzą i ja wierzę, że oczy każdego wierzącego, kiedy otworzą się w zmartwychwstaniu, pierwsza rzecz, którą wszyscy, wszystkie one zobaczą, to będzie ten, którego pragnęli zobaczyć, Jezusa. Więc widzicie, jeżeli mam rację, to Nowotestamentowi wierzący nie mylili się. Oni mieli to podekscytowanie i oczekiwanie i mieli rację. I ja wierzę, że to jest Boża wola dla wierzących w każdym pokoleniu, aby mieli takie same podekscytowanie i oczekiwanie na przyjście Pana. Kiedy Ruth i ja... Podróżujemy, czasami spotykamy się z różnymi ludźmi, którzy trochę są oddaleni od nas kulturowo, trochę inni. Zwykle mogą jakieś dziwne rzeczy mieć, ale jeżeli oni oczekują na przyjście Pana, to ja się orientuję, że będąc z nimi 10 minut, Wydaje mi się, że już z nami zupełnie jest coś, co łączy ludzi, którzy, którzy mają to przekonanie i oczekiwanie. To nas ekscytuje. W końcu, dlaczego oczekujemy, żeby inni byli podekscytowani, jeżeli my nie jesteśmy? Nie mamy żadnego prawa oczekiwać, że ktoś inny będzie podekscytowany że niewierzący będą podekscytowani bardziej niż wierzący. I teraz mogę tu stać i być bardzo szczery. Ja wam powiem, jestem podekscytowany, ponieważ wierzę, że Jezus powraca w mocy i chwale, aby założyć Twoje królestwo i wierzę, że to jest jedyne rozwiązanie na problemy ziemi. Możemy robić dobre rzeczy. Możemy pomagać chorym. Możemy pomagać biednym. Możemy próbować korygować niesprawiedliwość, jak to tylko leży w naszych obszarach władzy. Ale nasze wysiłki są bardzo mierne. Teraz w tym czasie, w każdym tygodniu, ćwierć miliona dzieci w wieku od 1 do 5 lat umiera z głodu. To jest większa liczba niż kiedykolwiek w historii Ziemi aż do tego dnia. Nie wygląda w ogóle na to, żeby Ziemia stawała się lepsza. Po tym, jak Kościół tu jest 19 wieków, prawda? Powiedziałbym, problemy są większe, poważniejsze, bardziej ostre, generalnie. Niż kiedykolwiek. I dziwna rzecz, kiedy chrześcijanie często są nieświadomi tego, niewierzący ludzie są bardzo ostro świadomi tego problemu. Dziwna rzecz, ale oni więcej mówią o Armagedonie niż chrześcijanie. Ja nie mówię o Armagedonie, unbelief, ponieważ dla... Ponieważ dla niewierzących Armagedon oznacza, że coś strasznego stanie koniec wieku. Like a, teraz ja a, uh, chcę powiedzieć, theory. to nie jest teoria. Again, Jeszcze to raz muszę powiedzieć. Część tego jest połączona z moim y, pochodzeniem z filozofii. Tak się stało, że w dniach, kiedy studiowałem na Uniwersytecie Cambridge, modna filozofia była nazywana filozofią lingwistyczną. Nie przypuszczam, że ktokolwiek z Was jest tym obznajomiony, ale wielkim ojcem tego był Ludwig Wittgenstein, który był Żydem z Austrii, a ja byłem jego uczniem. Siedziałem przez dwa lata u jego stóp. On mówił zwykle, jeżeli będziesz dwa lata mnie słuchał, skończysz z filozofowaniem. Słuchałem dwa lata i skończyłem z filozofowaniem, ale z innego powodu ja spotkałem Pana ja znalazłem coś, w czym było wiele sensu niż więcej sensu niż w filozofii. Miałam odpowiedź na taką, jakiej filozofia nigdy mi nie udzieliła. Ale są w filozofii pewne użyteczne rzeczy. Muszę powiedzieć, że... W ten sposób, kiedy zostają zdyscyplinowany odnośnie właściwego używania słów i niewłaściwego używania słów, to mi zawsze pomagało jako kaznodziei. Chociaż mogło być gorzej, powiem wam. I mamy to pytanie teraz. Czy proroctwa biblijne zostaną dosłownie spełnione? i wielu ludzi dzisiaj mówi, one nie będą wypełnione dosłownie, ale duchowo albo metaforycznie wypełnione. Nie możemy tak poważnie ich brać, że one tak naprawdę to znaczą, o czym mówią. Dla mnie to jest złe użycie języka. To jest złe użycie słów stwarzające zamieszanie. Widzicie, jeżeli mówię o czymś, co jest dosłowne ja daję opinię albo wrażenie, że to może być trochę inaczej jakoś. Bardziej wolę nie teoretyzować. Dam wam przykład, jeden czy dwa. Przykładowo powiedziałbym bratu tutaj. Jesteś dosłownie żonaty? On by powiedział, a dlaczego mówisz dosłownie? Czy dlaczego nie powiesz po prostu, czy jesteś żonaty? Jeżeli ja mu mówię, czy ty jesteś dosłownie żonaty, to ja wprowadzam bardzo niebezpieczną możliwość, że on może być żonaty, ale nie być dosłownie żonaty. To jest... Nauczanie, które przechodzi przez całe społeczeństwo. Wiecie o tym. Albo powiem bratu Rayowi, czy te dosłownie płacisz podatki? <laughs> Oczywiście. On powie, ja płacę podatki. Dlaczego ty się mnie pytasz, czy dosłownie je płacę? Widzisz, jeżeli ja wkładam tam słowo dosłownie, to ja stwarzam niebezpieczną sugestię, że możesz twierdzić, że płacisz podatki, ale nie płacić ich. Innymi słowy, jest to złe użycie języka i prowadzi do zamieszania. Nie wiem, czy zauważyliście o słowie dosłownie to. Najczęściej, kiedy ludzie używają słowa dosłownie, to nie jest dosłownie. Na przykład ludzie mówią, on był dosłownie zielony z gniewu. Ale nie był dosłownie y, dzielony. Albo ludzie mówią, ja dosłownie umarłem ze śmiechu. Ale nie umarłeś. Widzisz, ja mam powiedzieć, że jest element zamieszania. Wprowadzony przez tą koncepcję, że rzeczy mogą być inaczej niż dosłowne. Nie używamy tego w innych obszarach. Dlaczego mamy to używać odnośnie biblijnego proroctwa? Teraz nie chcę spekulować, ale otworzę na pewnych przykładach nowotestamentowego proroctwa, o których wiemy z Nowego Testamentu, że zostały spełnione w życiu i służbie Jezusa. I kiedy przejdę przez mnie w pokrótce, spytajcie się sami siebie, czy były dosłownie spełnione. I zasugeruję Wam, że właściwie nie można żadnej innej sugestii postawić, aby jakiekolwiek z tych proroctw było wypełnione inaczej niż literalnie, dosłownie. I nie mamy innego wzorca w piśmie dla spełnienia proroctwa. Jeżeli to nie jest wzorzec, to Słowo Boże zostawia nas bez wzorca. Teraz przejdźmy przez główne przykładzie Jezusa, wydarzenia. Jeżeli studiujecie służbę Jezusa, jest tam jeden, jeden, jedno słowo, które powtarza się ciągle, ciągle na, na nowo. Może 18 razy, nie pamiętam ile razy, kiedy jest napisane, aby zostało wypełnione. I więcej ważnych, większość ważnych rzeczy, które stały się w służbie Jezusa, stało się dlatego, aby się spełniło. Co się miało spełnić? W każdym przypadku proroctwo Starego Testamentu. Możesz w pewien sposób powiedzieć, Jezus nie tylko wierzył w dosko doskonałość proroctwa Starego Testamentu i potwierdzał w swoim nauczaniu, co więcej, demonstrował to w swoim życiu. Jego całe życie od narodzenia do śmierci zmartwychwstania było wypełnieniem proroctwa Starego Testamentu. I w każdym przypadku, jeżeli chcesz używać słowa literalnie, dosłownie, były dosłownie spełnione. Rozpocznijmy od Jego narodzenia. Narodził się z dziewicy. Mateusz, rozdział pierwszy, wersety 22 i 23. Mateusz, pierwszy rozdział, 22 i 23 werset. To opisuje ponadnaturalne narodzenie się Jezusa z dziewicy Marii. I podając ten opis tego, co się stało, Mateusz mówi w wersecie 22 i 23 pierwszego rozdziału, a wszystko to się stało, aby się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka Izajasza w tym wypadku, które mówiło, oto Panna pocznie i porodzi syna dziewica i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Bardzo pokrótce powiem, Maria była dosłownie dziewicą. Ona nie była duchową dziewicą. Gdyby to był taki przypadek, to cały plan zbawienia byłby skasowany od początku. Bardzo ważne to jest, że Jezus był poczęty przez ziemskiego Ojca. Cały plan zbawienia byłby bez efektu. Więc to jest bardzo ważne, abyśmy nie mówili o duchowej dziewicy. Nie mówi o dosłownej dziewicy, ponieważ Biblia jest przyziemną księgą. Nie pozostawia ona za dużo miejsca dla duchowych dziewic. Z drugiej strony ten, to słowo jest używane, więc mogłoby być w ten sposób. W drugim liście do, do Koryntian, 11 rozdziale, Paweł mówi do kościoła w Koryncie ja was zaręczyłem z Chrystusem jak czystą dziewicę z jednym mężem. Teraz tutaj jest duchowe użycie słowa dziewica, ponieważ jeżeli będziecie studiować życie kościoła w Koryncie, oni rzeczywiście byli dosłownymi dziewicami. Co ja mówię? Nawet jeżeli jest możliwość duchowego używania, tego nie znajdujemy w Nowym Testamencie. Wiecie, co chcę powiedzieć? Spójrzmy na sprawę Jego narodzenia. Łukasz, drugi rozdział, mówi nam, że Józef był z rodu Dawida, więc kiedy za cesarza Augusta y, był spis ludności, musiał pójść do Betlejem. I kiedy był w Betlejem, Maria urodziła dziecko. Teraz w Mateuszu drugim rozdziale czytamy, jak mędrcy przyszli do Jerozolimy i wprowadzili zamieszanie w całym mieście, ponieważ powiedzieli, widzieliśmy gwiazdę króla żydowskiego i chcemy go uwielbić, oddać mu chwałę. To zdenerwowało Heroda, ponieważ to zagroziło jego pozycji jako króla. Więc... Jest napisane w Mateuszu drugim rozdziale, gdy usłyszał to król Herod, zatworzył się, a z nim cała Jerozolima. To jest werset trzeci. I dalej, zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów, nauczycieli ludu, wypytywał się ich, gdzie Chrystus, ja powiem Mesjasz, od tej chwili, gdzie Mesjasz ma się narodzić. A oni mu rzekli w Betlejemie Judzkim i nie ma żadnej wątpliwości. W tym było też kilka Betlejemów, zauważ. Więc musieli tutaj ująć Betlejemy Judzkim, aby być konkretnym. Albowiem tak napisał prorok. Michał rozdział 5, werset drugi. A Ty, Betlejemie, ziemię judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wszyscy ci nauczyciele pisma wiedzieli, gdzie Mesjasz ma się narodzić. I urodził się tam, gdzie to było napisane. On się nie narodził w duchowym Betlejemie. Urodził się w Betlejemie judzkim. Nie można było tego uduchawiać. Dalej, bardzo znaczące proroctwo, myślę, Mateusz. Drugi rozdział, werset 14 i 15. Czytamy, jak Józef został ostrzeżony, że Herod będzie próbował zabić Jezusa. Został ostrzeżony, aby pojechać z matką dziecka i z dzieckiem do Egiptu i tam poczekać, aż będzie bezpiecznie powrócić. I dalej jest napisany drugi rozdział Mateusza, werset 14 i 15. Stał więc Józef, wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu. Przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka, mówiącego Z Egiptu powołałem mojego syna, wezwałem. To proroctwo jest znalezione w Ozeaszu, rozdział 11, werset 1. Będziemy zwracać się tam. Ozeasz 11, 1. Kiedy Izrael był dzieckiem, na pustyni kochałem go. I z Egiptu wezwałem mojego syna. Teraz? Teraz, gdybym ja był Mateuszem, ja bym może nie widział, jak to proroctwo dosłownie spełniło się w życiu Jezusa. Ale Mateusz Autor Ewangelii bardzo dosłownie to bierze. Jezus dosłownie poszedł do Egiptu i Bóg dosłownie wezwał go z Egiptu. Cokolwiek chcesz kiedykolwiek uduchawiać, to Egipt jest świetnym miejscem, aby zacząć to. Ponieważ w wielu fragmentach Pisma Egipt jest obrazem tego świata. Ale teraz Mateusz nie daje nam duchowej interpretacji Egiptu, ale dosłowną interpretację. Z dosłownego kraju Egiptu, Bóg powołał swojego syna. Dalej, Mateusz 13 rozdział. To jest ciekawe. Ile tych fragmentów jest w Mateuszu? ponieważ Mateusz to jest Ewangelia, która była napisana przede wszystkim dla Żydów i przede wszystkim, aby zademonstrować, że Jezus jest tym obiecanym Mesjaszem i jest królem Izraela. Więc Mateusz 13, rozdział werset 31-35 po tym, jak Jezus uczył w podobieństwach, jest napisane, to wszystko mówił Jezus do ludu w podobieństwach, a bez podobieństwa nic do nich nie mówił. Aby się spełniło, co powiedziano przez proroka, zauważcie to, to słowo, gdy mówił, gdy otworzę... W podobieństwach usta moje wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. To jest wzięte z psalmu 78, pierwsze dwa wersety. jeszcze raz. Bardzo łatwo byłoby to oduchowić, te wersety. Ale Mateusz tego nie robi. On to dosłownie pisze. Dosłownie mówił w dosłownych podobieństwach, przy przypowieściach. Proszę odwrócić taśmę. Ciąg dalszy wykładu znajduje się na drugiej stronie. Oto co mówi psalm 78, wersety 1 i 2. Słuchaj ludu mój, nauki mojej, na kłącie uszu na słowa moich ust. Do przypowieści otworzę usta moje, opowiem zagadkowe dzieje starodawne. Słuchaj... Czytając to, jak czytam psalmy, żaden z nas nie pomyślałby, aby stosować to do Jezusa. Ale Mateusz bardzo konkretnie stosuje to do faktu, że Jezus dosłownie mówił przy powieściach i mówi w swojej Ewangelii, aby się wypełniło. Jeżeli jesteś zainteresowany studium słów, weź konkordancję kiedyś. I przejdź przez wszystkie miejsca, gdzie jest napisane o Jezusie, aby się spełniło. Myślę, że dojdź do tej samej konkluzji, co ja, że wykonanie biblijnego proroctwa było siłą kierującą życiem Jezusa. I dalej? W uzdrawianiu chorych. Mateusz 11 rozdział, werset 2-6. Mamy przykład, kiedy Jan Chrzciciel w więzieniu zaczął wątpić, czy Jezus naprawdę był Mesjaszem, ponieważ nie robił tego, czego Żydzi oczekiwali, że Mesjasz będzie robił, nie zakładał ziemskiego królestwa, ale po prostu nauczał i usługiwał ludzkim potrzebom. Więc Jan, i ja się mogę z nim utożsamić, samotny w więzieniu wysyła naglący list do Jezusa, czy jesteś tym, którego mamy oczekiwać, czy mamy oczekiwać innego. Chociaż to Jan właśnie ogłosił go Mesjaszem. Więc czytamy Mateusz 11, rozdział, werset 2 i następny. A Jan, usłyszawszy w więzieniu oczyna Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał Mu powiedzieć, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? Jezus odpowiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi, co widzicie w mojej służbie. Powiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą trendowacie zostają oczyszczani i głusi słyszą. Umarli są skrzeszani, a u Bogi zwiastowana jest Ewangelia. I błogosławiony jest Ten, który się mną nie zgorszy. Co mówił? W mojej służbie chorym wypełniam to, co było zapowiedziane o Mesjaszu. W porządku. Ja jestem Mesjaszem, robię to, co mam robić. Ale... jeżeli zobaczycie na Stary Testament, aby znaleźć te proroctwa o uzdrowieniu, bardzo łatwo byłoby je uduchawiać. Po, pokażę je wam. Izajasz 29 rozdział. Ciekawe, że prawie wszystkie są wzięte z Izajasza. Izajasz 29, werset 18 i 19. W owym dniu, Głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych z mroku i ciemności będą widzieć. Pokorni zaś na nowo będą się radować Panem, a ubodzy weselić świętym Izraelskim. Możecie to czytać i pomyśleć, to jest cudowny duchowy obraz, ale Jezus przeciwnie powiedział. To się dokładnie stało. Ślepi widzą, głusi słyszą, a ubodzy, i y, ludzie w opresji mają głoszoną Ewangelię. Wypełnia się jak? Powiedzcie mi, dosłownie, właśnie. Dalej, Izajasz 35, werset 4 do 6. To jest piękny fragment, ale. W żaden sposób nieczywiste, że to się stosuje do służby Jezusa. Od początku rozdziału czytajmy. Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia. Niech się rozraduje i, ro i zakwitnie step. Niech jak z złotogów, bójń rozkwitnie i weseli się. Niech się raduje i wydaje radosne okrzyki. Chwała Libanu będzie mu dana Świetność Karmelu i Saronu Ujrzą one chwałę Pana I wspaniałość naszego Boga Zmocnijcie opadłe ręce I zasilcie omdlałe kolana Mówcie do po sercu Bądźcie mocni, nie bójcie się Oto wasz Bóg Nadchodzi pomsta Odpłata Boża On sam przychodzi i wybawi was Ostatnie słowo, zbawienie. A jaki jest rezultat zbawienia? Piąty i szósty werset. Wtedy otworzą się oczy ślepych i otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż potoki wytrysną na pustyni i potoki na stepie. I bardzo łatwo byłoby powiedzieć, to wszystko jest duchowe. Ale Jezus powiedział przeciwnie to dokładnie się spełnia tak, jak jest zapisane w o służbie. To jest dowód, że jestem obiecany Zbawcą. Dalej inny fragment jeszcze, bardzo znany, Izajasz, rozdział 61, werset 1. To są słowa, które Jezus zacytował w synagodze w Nazarecie. Izajasz 61, 1. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są zmuszone, a głosił jeńcom wyzwolenia i ślepym przejrzeniem. Więc Jezus mówi, oto, głoszę u Bogiem dobrą nowinę, to jest spełnienie. Moja puenta, którą myślę, że możecie zrozumieć, jest taka, że wszystkie te proroctwa o uzdrowieniu bardzo łatwo można by uduchawiać. Ale Jezus nie uduchawia żadnego z nich. One się dosłownie w Jego służbie spełniły. Wszystkie. Dalej dochodzimy do cierpień Jezusa jego ofiary zastępczej i wiemy z Nowego Testamentu, nie musimy spoglądać na żaden szczególny fragment. Oni go znieważyli, pluli na niego, bili go w policzki, a potem był wychłostany. To jest tylko część tego. To jest zapowiedziane w Izajaszu 50 rozdziale, werset 5 i 6. Izajasz 50 rozdział, werset 5 i 6. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem, nie zbuntowałem, ani się nie cofnąłem. Mój grzbiet nastawiałem tym, którzy biją i moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę. Mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem. Zauważcie, że Jezus dał swoje plecy na ubiczowanie. On się nie sprzeciwił. Mógł, ale nie zrobił tego. To było dokładnie, dosłownie spełnione. Oni dosłownie wychłostali go, dosłownie wyrywali mu brodę, dosłownie policzkowali go, dosłownie Pluli na niego strasznie dosłownie. Czy się zgadzacie? Nic tu nie ma duchowego w tym. I dalej dochodzimy do ukrzyżowania. Myślę, że wszyscy sobie możemy wyobrazić jego ręce i nogi przebite. I mamy dwa proroctwa z Psalmu 22. Oba się bardzo pokrywają. Psalm 22 i werset 16 i 18. Musimy wiedzieć coś, w co nie mamy cza czasu teraz, aby wejść w szczegółach, ale Piotr mówi w swoim pierwszym liście Duch Mesjasza był w starotestamentowych prorokach. To oznacza, że wiele razy oni mówią w pierwszej osobie o rzeczach, które im się nigdy nie zdarzyły, ale zdarzyły się Mesjaszowi. Więc Duch Święty, mówiąc o osobie Mesjasza, mówi przez proroku. I to Piotr mówi, że zastanowiło, zdumiało proroku, ponieważ nie wiedzieli, co mówili. Pomyśl tylko o fragmencie, który czytaliśmy z Izajasza. Izajasz mówi, Oddałem mój grzybiesk na obiczowanie i pozwoliłem, żeby mi wyrywano brodę. To się nigdy nie zdarzyło Izajaszowi, ale zdarzyło się Jezusowi. To był duch Mesjasza, proroku, który mówi w pierwszej osobie o rzeczach, które miały zdarzyć się Mesjaszowi, ale nigdy nie zdarzyły się prorokowi. I dalej, w Psalmie 22. Dawidowi mówi mnóstwo rzeczy w tym psalmie Poczytaj sobie cały ten psalm One się nigdy Dawidowi nie zdarzyły Ale wszystkie zdarzyły się Jezusowi Technicznie możemy nazwać to psalmem mesjańskim Innymi słowy Jest to objawienie Mesjasza w psalmie Widzisz ciekawa rzecz jest taka w Nowym Testamencie nie mamy żadnego wglądu w wewnętrznym przeżycia Jezusa. Właściwie to jest bardzo krótka notatka tam. Jest tylko napisane, ukrzyżowali Go. Jest napisane, co się działo z Jego sercem i w Jego myśle, ale jeżeli czytasz Stary Testament, ze zrozumieniem i otworzysz te mesjańskie fragmenty, jest wielkie objawienie, co naprawdę stało się wewnątrz Jezusa, kiedy cierpiał. Więc spójrzmy na dwa fragmenty psalmu 22, 16 werset. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje. Czy to było dosłowne? Powiedzcie mi. Bardzo dosłowne. Strasznie dosłowne. I dalej mówi, werset 18, Mogłem Między siebie y, dzielą szaty moje, a o suknię moją los rzucają. Czy to naprawdę się stało? To było dosłowne? Ciekawe, ponieważ zgodnie z kulturą y, tamtych dni normalnie mężczyzna nosił cztery Y, zasadnicze szaty i było czterech żołnierzy u stóp krzyża, więc każdy wziął jedną szatę. Ale dalej Jezus miał tunikę. Oni powiedzieli, skoda to drzeć na kawałki, lepiej rzucić o to losy. Widzicie, jak to się stało? Oni podzielili Jego szaty, ale o Jego tunikę rzucili losy. Jeżeli studiujecie coraz więcej starotestamentowych Testamentowe Prawostwa, tym więcej stają się one dla Was dokładne. Dalej, Izajasz 53 rozdział, wielki obraz ofiary Jezusa, cierpiący sługa Pana, jest napisany w Izajaszu 53 Wersety 8 i 9. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o losie jego pomyślał? Wyrwano go bowiem z krajiny żyjących. Za występek mojego ludu śmierteli został zraniony. Wyrwano go z krainy żyjących, czyli zginął, umarł. Czy to prawda? I wyznaczono mój grup wśród bezbożnych? Niesamowity przykład. Ale w swojej śmierci był bogaty. Teraz w języku angielskim nie możesz tego tak dobrze oddać, ale bezbożni są w liczbie mnogiej, ale bogaty w pojedynczej. Jest to z wersji King James, który czyta brat prince. Więc. Został pogrzebany, z, został, y, ukrzyżowany z dwoma kryminalistami, ale pogrzebany y, w grobie jednego bogacza Józefa z Arymatei. Widzicie, jak dokładne? W pewnym sensie muszę powiedzieć, tylko gdybyśmy brali to z artystycznego punktu widzenia, zrujnowalibyśmy to. Jeżeli byśmy chcieli to kiedykolwiek uduchowić. Poza duchowym znaczeniem tego, gdybyśmy nie brali pod uwagę duchowego znaczenia, to moje artystyczne wszystkie uczucia znikają. One, bo, bo, bo one potrafią zmienić to, co jest tak doskonałe i piękne. I uczynić z tego coś nieznaczącego nic. Ponieważ kiedy zaczniesz uduchawiać rzeczy, to w ogóle nie ma granicy, poza którą możesz pójść. To znaczy, ja jestem w tym dobrym. Ja mogę z tego zrobić dziesięć znaczeń duchowych z tych prorostów. I jeżeli będę długo nad tym pracował, to będzie bardzo przekonywująco brzmiało. Ale Boże, broń, żebym to zrobił. Dalej, co, co z tym faktem, że powstał trzeciego dnia z martwych? Paweł mówi, powstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem. Teraz Pismo, w tamtym czasie to nie był Nowy Testament, ale po prostu stary. Gdzie jest napisane w Starym Testamencie, że powstanie trzeciego dnia? Wielu z Was nie wie. Pokażę Wam. Ozea, szósty rozdział. Werset 1 i 2. Powróćmy do Pana. On nas rozszarpał, on nas też uleczy. On zranił i opatrzy nasze rany. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia. Trzeciego dnia podniesie nas. Zauważcie, to są my. Nie tylko on. Dlaczego? Ponieważ w celu Boży my mamy być z Nim utożsamieni z Jezusem. On umarł naszą śmiercią, a kiedy On zmartwychwstał, my z Nim zmartwychwstaliśmy. My jesteśmy z Nim utożsamieni w śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu. Więc widzicie doskonałość prorostwa Starego Testamentu. On nie tylko, jest, nie tylko objawiają, że On powstał trzeciego dnia, ale objawia sens Ewangelii, że my z Nim zmartwychwstaliśmy. Widzicie to? Mam nadzieję, mam nadzieję że widzicie, bo jak nie, to nie będziecie podnieceni. Więc powiem na podstawie tej krótkiej analizy jest. Właściwie nie istnieje żaden inny wzorzec ani autorytet w Nowym Testamencie, aby interpretować proroctwa Starego Testamentu inaczej, aniżeli tylko literalnie. Więc, jeżeli tylko tak możemy interpretować, to nie ma żadnego innego biblijnego wzorca dla interpretacji proroctwa. Osobiście ja wierzę, że Stary Testament jest wzorcem innym jego świadectwo jest absolutnie zupełnie niepodważalne, jeżeli chodzi o interpretowanie proroctwa tak, jak ono jest napisane. Teraz pozwólcie, że podam Wam parę innych myśli o naturze prorosła Nowego Testamentu. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 18 na chwilę. To jest obietnica dana przez Mojżesza dotycząca przyjścia Jezusa jako ostatecznego proroka. Zauważcie, że Jezus nie tylko jest Zbawicielem, Pasterzem, Królem, Odkupicielem, ale jest także Prorokiem. I my nie mamy pełnego obrazu Jezusa, jeżeli nie widzimy Go jako Proroka. On był największym ze wszystkich Proroków. I to mówi Mojżesz. Bóg przez Mojżesza. Piąta Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, werset 18 i 19. Wzbudzę im, czyli Izraelowi, proroka pośród ich braci, takiego jak Ty, jak Mojżesz, włożę moje słowa w Jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkaże. Będzie unikalnym prorokiem, ponieważ wszystko, co powie, będzie od Pana. Inni prorocy byli upadali, niektóre słowa nie były od Boga, niektóre to były tylko ich słowa i stanie się, że ktokolwiek nie będzie słuchał słów, które On będzie mówił w moim imieniu, ja będę tego dochodził na Nim. Więc ci, którzy odmawiają słuchania prorockiej służby Jezusa, Bóg mówi, ja, ja będę wymagał tego od nich. Ja będę żądał wyjaśnienia, dlaczego znieważyli mojego proroka. Dlaczego zignorowali jego słowa. I Piotr cytuje w to w dziejach apostolskich trzeci rozdział, kiedy mówi do Żydów. I jeszcze bardziej ostro mówi, dzieje apostolskie trzeci rozdział, wersety. 22 i 23 mówi i cytuje tą piątą księgę Mojżeszową, 18 rozdział. Mojżesz powiedział: Proroka, jak ja, pośród braci waszych, zbudzi Wam Pan Bóg. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do Was mówić będzie. Słuchajcie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. Bracia i siostry, jeżeli my odmawiamy słuchania prorockiej usługi Jezusa, mamy kłopoty poważne. Bóg mówi, możemy być zniszczeni pomiędzy ludem. Widzicie, jeżeli Bóg posyła proroka, a my Go ignorujemy, co my robimy? Ignorujemy Boga. Bracia i siostry, ignorujemy Boga na własną zgubę. To nie jest bezpieczne ignorować Boga. Inny fakt dotyczący prorostwa Biblii jest taki, jest to unikalna, charakterystyczna cecha Bożego Słowa unikalny znak prawdziwego Boga, że On dokładnie przypowie przyszłość. Żadna inna religia światowa nie ma nic takiego, co się porównuje z biblijnym proroctwem. Jeżeli tego nie rozumiemy, tracimy właściwie jeden z najsilniejszych argumentów jeżeli chodzi o obronę Biblii. Islam nic takiego nie ma, buddyzm nic nie ma, nic, nie ma, nic nie ma, hinduizm nic nie ma, hinduizm nic nie ma. Tylko Biblia zawiera proroctwa, które zostały wypowiedziane tysiące lat przed spełnieniem, dokładnie potem spełnione. Pokrótce parę fragmentów z Izajasza Wam przeczytam. Izajasz, rozdział 41, Werset 21-24. Pan mówi do ludzi, którzy uwielbiają Bożki. I mówi, Przedstawcie swoją sprawę, mówi Pan. Podajcie swoje mocne dowody, mówi Król Jakuba. Niech przystąpią i objawią nam, co się ma stać. Powiedzcie nam o rzeczach dawnych, co to było, abyśmy to wzięli do serca, i dowiedzieli się, jak się one dokonały? Albo zwiastujcie nam o rzeczach przyszłych. Powiedzcie nam. Albo o przeszłości, albo o przyszłości. A będziemy słuchać. Pokażcie rzeczy, które mają się zdarzyć, abyśmy wiedzieli, że jesteście bogami. Uczyńcie coś dobrego albo złego, abyśmy z podziwem mogli to oglądać. Co Bóg mówi? Jeżeli nie możecie przepowiedzieć przyszłości i powiedzieć, co było w przeszłości? Zignorujcie ich. Oni są niegodni wiary. I dalej, Izajasz 42, werset 9. Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały, a to, co ma nastać, wiastuje. Zanim zacznie kiełkować, opowiem je wam. To jest znak Boga Biblii. On mówi, co się ma stać, zanim się to stanie. I dalej, Izaja 46, wersa 9 i 10. Wspomnijcie na rzeczy dawne, odwieczne, gdy ja gdyż ja jestem Bogiem i nie ma innego, ja jestem Bogiem i nie ma takiego jak ja. W jaki sposób? Ja od początku zwiastowałem to, co będzie i z dawna to, co jeszcze się nie stało, ja wypowiadam mój zamysł i spełnia się on. Wykonuję wszystko, co chcę. Więc to jest unikalna cecha Boga Biblii, że On ogłasza i przeszłość, i przyszłość. I mówi, jeżeli ja mogę dokładnie przepowiedzieć przyszłość, setki lat, zanim to się stanie, to jest dowód tego, wystarczający, że to, co ja mówię, się stanie. Widzicie, zupełnie obdzieramy się z jednego z najsilniejszych argumentów broniących naszej wiary, jeżeli ignorujemy biblijne proroctwo. I dalej, Piąta Mojżeszowa, 29 rozdział, werset 29, jest tu mały komentarz, gdzie Mojżesz mówi, rzeczy ukryte należą do Pana naszego Boga, a rzeczy objawione do nas i do naszych dzieci, abyśmy je czynili. Słuchajcie, jaki jest problem z życiem wielu ludzi, którzy robią zamieszanie w interpretacji proroctwa. Oni się zajmują ukrytymi rzeczami. Próbują znaleźć rzeczy, które nie są objawione i nie słuchają rzeczy, które objawił. Ja nie chcę wchodzić w Boże sekrety, ale chcę być posłuszny temu, co on objawił. Są trzy pozostałe poselstwa w tej serii wykładów. Dla dalszego studium w tym temacie rekomendujemy następujące kasety. Złe siły w czasach ostatecznych. Końcowe czas, presje końcowego czasu, które nas kształtują. Prawdziwy i fałszywy Chrystus i Prawdziwy i fałszywy Kościół. Części 1 i 2.